na krzyżu Golgoty. Diabeł został zdeklasowany, zdeklasowany, a moja i Twoja rola na tej ziemi polega na tym, że my idziemy i zbieramy łupy. Na tym polega działanie Armii Bożej. Mamy iść i zbierać łupy, zbierać łupy. Rozumiesz? My na tej ziemi nie walczymy nawet z diabłem, jeżeli chodzi o taką formułę e, ustawicznego e, zwyciężania go. My proklamujemy nasze zwycięstwo i skieramy łupy. Wiara w to, wiara właśnie w to doprowadza do tego, że ustawicznie zwyciężasz, a w konsekwencji tego jesteś szczęśliwy. Rozumiesz? Musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Tylko człowiek świadomy siebie jest człowiekiem, który odnosi sukcesy. Człowiek świadomy siebie, a tylko ludzie Boże są w stanie być w pełni świadomymi siebie. Dlaczego? Dlatego, że mieszka w nich Bóg. Mieszka w nich Bóg. Mieszka w nich Bóg. Mieszka w Tobie Bóg. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, jeżeli zaufałeś, jeżeli uwierzyłeś w to, że On umarł na krzyżu za Twoje grzechy, jeżeli uwierzyłeś, że on stał z martwych, jeżeli uznałeś Go za Pana swojego życia, wiesz, co to znaczy uznać Jezusa za Pana, to znaczy, że przestajesz uznawać, że Twoje ego jest Panem, że to Ty jesteś Panem i mówisz, Ty od dzisiaj Jezu, jesteś moim Panem. A wiesz, co to znaczy, że On jest Twoim Panem? To znaczy, że dobrowolnie pozwalasz sobie założyć smycz na szyję. Smycz. Wiesz, co to znaczy, że Jezus jest Panem? Wiesz, kto, kto to jest Pan? To jest właściciel. Właściciel. Właściciel. Jeżeli Jezus nie jest Twoim właścicielem. Chciałbym, żebyś dzisiaj uznał go za swojego właściciela. Jeżeli jest tu ktoś z Was, kto nie pojednał się z Bogiem jeszcze, jeżeli nie oddałeś Mu swojego życia, jeżeli nie podjąłeś decyzji o tym, że ustanawiasz Go Panem swojego życia, jeżeli nie uwierzyłeś jeszcze w to, że Twoje wszystkie grzechy są wybaczone i w wyniku tego nie uznałeś go jeszcze Panem, to chciałbym, żebyś teraz podniósł rękę. Kto z Was? Prawo. Kto jeszcze? To jest bohater, to jest człowiek, który podejmuje decyzję. Kto jeszcze? Kto jest? Kto jeszcze z Was, należy do Jezusa? Kto z was, gdyby dziś umarł, nie ma pewności, że pójdzie do nieba. Podnieś rękę. Ten człowiek już wie. Brawo. Kto jeszcze? Brawo, brawo. Chodź do mnie, chodźcie wy do mnie też. Chodźcie tutaj do mnie. Chcę się z wami modlić. Chcę, żebyście oddali swoje życie Jezusowi, chcę, żebyście uzyskali pewność zbawienia, chcę, żebyście podjęli decyzję, która absolutnie zmieni Wasze życie. Kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem? Chodźcie, ludzie, bo Jezus może jutro wrócić, każdego dnia może wrócić. Pomódlcie nam tak, będzie. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus raz na zawsze umarł za wszystkie moje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Może byłem religijny, ale żyłem bez Ciebie. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych i od dziś, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Amen. Duch Święty, niech Twoja moc wypełni tych ludzi, Niech twój święty duch spudzi w nich życie, życie swoje, życie prosto z nieba. A tobie diable zabraniamy dotykać tych ludzi. W imieniu Jezusa, Chrystusa, ogłaszamy ochronę Jezusa nad nimi. W imieniu Jezusa, Amen, usiądźcie, bracia, usiądźcie. To to, w jego życiu następują zmiany. Absolutnie są zmiany z martwego na żywe. To wielka różnica z martwego na żywe. Przypomina mi się taka historia, kiedy Jezus przywraca człowiekowi wzrok, a potem odchodzi od niego. Spotykają tego człowieka, który był śledko odrodzenia, faryzeusze, religijni ludzie, którzy mieli swoje fajne imprezy w Jerozolimie. Rozumiesz? Oni wszystko mieli w Jerozolimie oprócz Jezusa. Oni wszystko mieli w swojej świątyni. Mieli ołtarz, mieli ofiary, mieli wszystko, oprócz Jezusa. I oni go spotykają, tego ślepego dawniej człowieka i mówią, jak to się stało, że Ty widzisz? A on mówi, przyszedł taki człowiek, położył na mnie ręce. I zaczął on widzieć. A oni mówią, uważasz, że on jest sprawiedliwy. Uważa, że on jest z Boga. A ten człowiek powiedział tak. Czy on jest z Boga, czy nie? Czy on jest sprawiedliwy, czy nie? To ja nie wiem. Wiem jedno. Byłem ślepy, a widzę. I zostawił Kocham poniżać religię. Kocham poniżać dnia uważam, że największą rozrywką Kościoła powinno być poniżanie diabła i poniżanie religii. Chciałbym, żebyście się śmieli do rozbuchu diabła i religii prosto w twarz. Chciałbym, żebyście nigdy nie zachowywali powagi religii. Nigdzie. Jak spotkacie religijnych ludzi, zaczniecie zachowywać się w ten sposób, żeby poczuli się przy was źle. Nie słuchajcie tych dziwactw. Mówiących o tym, że należy szanować czyjeś przekonania. Jezus w ogóle nie szanował niczyich przekonań. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że Jezus Chrystus, a przypominam, że Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus. A robił takie zamieszanie socjologiczne, że się nie mieści w głowie. Jezus nie... Jeżeli mi pokażesz jedno miejsce w Biblii, gdzie Jezus pokazuje szacunek religii, to ci dawstwo zmody. No tak nie ma. Tam takiego czegoś nie ma, bo ja czytam to Biblię od 2001 roku. Ja tam widzę takie, takie rzeczy, jak on robił. Mówi tak. plemię mijowy. Zaznaczam do kogo mówił "Plemię Wiecie do kogo? Do ludzi religijnych, którzy pościli dwa razy w tygodniu. Większość was na 100% nie bożycie dwa razy roku. Ci ludzie też oddawali dziesięcinę ze wszystkiego. Tak? Jeżeli nie oddajesz dziesięcinę ze wszystkiego, to słuchajmy teraz. Ze wszystkiego, tak? To znaczy, że jesteś mniej sprawiedliwy w ludzku niż on. Okej? Okay? A wiesz, co to znaczy oddawać dziesięcinę ze wszystkiego? Jak na przykład masz pojechać gdzieś autobusem i masz 7 złotych na autobu, za to a ktoś cię podwiezie samochodem i nie zapłacisz, to powinieneś odłożyć 70 groszy do koper. Rozumiesz, co to, to jest dzisiaj? Jak dostaniesz koszulkę na prezent na urodziny i ona kosztuje 30 zł, to powinieneś 3 zł odłożyć do kupę. To jest oddawanie dziesięciny ze wszystkiego. A oni oddawali dziesięcinę ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Rozumiesz? A Jezus do niej mówi tak, "Plemię żniwiowe, groty boginane. A jeszcze jest taki motyw, że jest napisany, a ci, którzy uwierzyli w niego, tak? Z nimi taką rozmowę przeprowadził. Tam była taka grupa, która uwierzyła, że nawet Mesjaszem jest. Rozumiecie? Uwierzyli już w to! A Jezus do niej mówi, jesteście synami niejako. Sorry, to nie jest kultura. Jezus w ogóle nie był kulturalny. Nie mówiąc o tym, co on zrobił w świątyni jak mieli swoją imprezę religijną. Ja już nie mówię o tym. Ja wiem, co to w ogóle jest. Wiecie, co to jest? Za to się dostaje w Polsce od pół roku do pięciu. Wiecie, to jest wandalizm. Ja siedziałem w więzieniu z ludźmi, którzy siedzieli za wandalizm. Wandalizm. Ja nie mówię o tym, że ten wandalizm był w miejscu, tak, ogólnego użytku publicznego. To było miejsce publiczne. Wandalizm. Przepraszam, wyobrażasz sobie, na czym polega to, co On zrobił w stosunku do tego, co jest dzisiaj? Wyobrażasz sobie, że On przetwi teraz do, do dobrze skonstruowanej świątyni jakiejkolwiek, gdzie jest wszystko pięknie pokładane i to wszystko popsuł, poniszczył, poniszczył, poniszczył. Idzie ja od małego, ja wiem, że zostałem wybrany przez Boga przed założeniem świata. Uważam, że też powinniście w to wierzyć, zaraz o tym będę mówił. Ale ja, mając nie wiem ile lat, zapytajcie mojej mamy, tam siedzi taka ostatni w ostatnim rzędzie, moja mama na rogu. Ja już mając kilka lat, będąc w kościele na trzy, kiedy moja mama jeszcze była ultrakatoliczką, wyszedłem do przodu, ostentacyjnie i ściągnąłem księdzu mikrofon z tego. ledwo chodzimy. A już gdzieś, Węgiel. w prorocznie, Brzmiała myśl. Tytułem, że religia jest okrą dla was? To już wejdzieś grany od małego. Dopiero po latach sobie skojarzyłem, że to było prorocze. Chcę Ci powiedzieć, żebyś był człowiekiem, który rozumie, kim jest, i żebyś do tego przykładał wiele Jesteś zwycięzcą, nie jesteś z tego świata, jesteś Chrystusowcem. Jesteś człowiekiem rzędu Bożego. Wszelkie Twoje zaburzenia, a wszyscy jesteśmy tu zaburzeni, tylko w różnym stopniu. Wszystkie nasze dusze są zaburzone. Okej. Okay? Nie ma... To jest prawda, przyjaciela. Musimy zmieniać swoje myślenie. Ale to w ogóle nie oznacza, że nie możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć że jesteśmy gotowi o Boże. Poślij nas o Boże. Bo jednocześnie, kiedy będziesz wołał do Niego, poślij mnie. Kiedy będziesz mówił do Niego, gotów jestem, to równocześnie będziesz też wołał do Niego, pomóż mi zmienić duszę mowy. To zawsze tak jest. To zawsze temu towarzysz. zawsze towarzyszy. Zawsze wierzę, towarzyszy poświęcenie. Zawsze, kiedy uwalniamy wiarę, po tym idzie ruch uświęcenia. Uświęcenia. uświęcenia, i Ja każdego dnia się uświęcę. Każdego dnia. Każdego dnia. Moja świetność doprowadza do tego, uświęcanie się przeze mnie, że zaczyna być człowiekiem bez honoru, bez ambicji. A widzisz, honor, masz jeszcze. Masz jeszcze honor to jest jeszcze kawał drogi pokuty przed Tobą. Teraz będziesz bez honoru i bez ambicji. Gwarantujesz. Wtedy będziesz wolny jak pyłek na no. ulicy. Okay? Jak pyłek. Niestety sobie płyną. On Cię wyleczy z honoru, z ambicji, ze wszystkiego. Pozwól. On zrobi z Ciebie wojownika. Wojownika. Wojownika. On wytworzy w Tobie charakter. Prawdziwy charakter Jego. Nieambicjonalizm. Rozumiesz? Niehonorek. Rozumiesz? To nie tak. Wtedy ktoś się strzeli w mordę na ulicy, albo ci kapluje w twarz, tak? To nieważne, ile dałaś siostra proszę ciebie za ten, za 100 razy. Kredka na przykład nie jest, kredka nie jest taka. Dusz! Wiedziałem Pusz. Tuż. Nie będziesz na to patrzeć, nie będziesz na swoje firmowe ubranie, będziesz gdzieś znaczy, będziesz bez honoru. Obejrzysz okay? się i dalej będziesz kochał. Znane mi jest osobiście świadectwo, które składał człowiek. Ten człowiek nawrócił się w ten sposób, że był rzeźmieszkiem lokalnym w małej miejscowości. To było na Mazurach ten człowiek napadał na ludzi. pił, von Hauglein był takim prymitywnym zwodziejaszem. Prymitywnym. Któregoś razu, tam u niego, na tym terenie, pod jego miasteczkiem, był obóz chrześcijański. Przyjechali chrześcijanie. Był zwrot młodzieży chrześcijańskiej. I on sobie popił. I on postanowił tam pójść. I był wcięty. I zobaczył dziewczynę, która stała. I on poszedł do niej. I ona miała łańcuszek na szyi. I on do niej mówi, dawaj mi ten mańcuszek. I wyjął nóż do niej. A ona mówi, posłuchaj, nie kradnij mi tego łańcuszka. To jest drzewo. I zaczęła mówić o Jezusie. On powiedział, dobra, dawaj mi ten łańcuszek. I trzymał nóż w ręku. Ona mówi, nie rób mi nic złego, ale nie dam ci łańcuszka. I on złapał ten łańcuszek I ona zapała go za rękę. I wtedy ją ciknął może w klatkę piersiową. On ją ciągnął nożem. I ona mając ten nóż w placie piersiowej, mówiła do niego, słuchaj, Jezus Cię kocha i ja Cię kocham i nie mam do Ciebie żadnego żalu. I ona tam upadła po tym, że ja I on ją tam zostawił. Ją znaleźli, zawieźli ją do szpitala, i ją odratowali. Przez trzy dni nie wychodził z domu. Przez trzy dni. Przez trzy dni miał piekło, jakiego nigdy nie miał. Siedział w domu, patrzył na ten łańcuszek, który mu kradł. Po trzech dniach wybiegł z domu i pobiegł na komisariat milicji jeszcze wtedy, w, w swoim mieście z tym łańcuszkiem. Powiedział, że napad chrześcijan, obóz się już skończył, oni w ogóle nie zrobili zgłoszenia. Tam nie było zgłoszenia o napadzie. On wpadł, oni go znali. On był lokalnym menelem, debilem takim lokalnym. On przed nim mówi: zamknijcie mnie, mówi. On jeszcze nie rozumiał rzecz, mówi: zamknijcie mnie do więzienia, jestem nienormalnym człowiekiem. Napadłem kobietę, tknąłem ją w z klatki pierwszego odorzeń, zabrałem i łańcuszek. oni go popili pałkami i wyrzucili z komisariatu. Powiedzieli, wojnowa z tą debilą. Wyrzucili go, wyrzucili go. Powiedzieli dzisiaj ten człowiek jest narodzony z Bożego Ducha. Już wiele lat składa swoje świadectwo w różnych miejscach. Ewangelia była ogłoszona przez dziewczynę, która miała nóż w klatce piersiowej. Twój stan duszy i ciała jest rzeczą bardzo ważną. Ale pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza, pierwsza podstawowa sprawa to jest to, żebyś podjął decyzję tak? i uznał siebie w duchu za takiego, jakim widzicie Ciebie Bo to dopiero da Tobie siłę do działania. To dopiero da Tobie siłę do działania. Wtedy z nożem w piersi jesteś w stanie Z jednej strony nie boisz się noża w piersi, z drugiej strony nie boisz się, że masz 5 milionów dolarów na koncie. Nie boisz się. Nie boisz. Nie boisz się polec dla Chrystusa, tak? I nie boisz się królować w Chrystusie. Nie boisz się. Wiesz o czym mówię? I nie boisz się. Takim ma, że masz być człowiekiem. Takim masz być człowiekiem. Dwóch biznesmenów pełnej Ewangelii. Jest takie ugrupowanie w Stanach Zjednoczonych. Biznesmeni pełnej Ewangelii. Jechało wspaniałym samochodem, ponieważ to są milionerzy. Jechali na spotkanie chrześcijańskie i przejechali kobietę. Zabili ją swoim terenowym samochodem. Przechodziła przez ulicę. Zatrzymali się. Dwóch eleganckich facetów w garniturach. Dwóch biznesmenów. Jeden dzwonił po garetkę pogodowej, i raz po policję, tak? A drugi wskrzeszał smartwi. Zanim przyjechał, pogotowia, kobieta już siedziała, padła ich wielkie koło w samochodzie. Już dłużej życia podniosą do życia. Rozumiecie? Wskrzesili. Zapili ją rękę, potem ją wskrzesili. Chcę, żebyś zrozumiał, kim jesteś w duchu i pielęgnował, i będę Ci to powtarzał do końca, do końca, do końca, do końca. Takim siebie musisz widzieć. Przyjaciele, Zbierzemy teraz pieniądze i będziemy dzielić się słowem. Napiszesz tam, że jest to na rzecz, to się nazywa, kultu, kultu religijnego. No, ci to od podatku. odliczoną ci to od podatku, jak to mawiał mój znajomek, będę mógł znowu dać pieniądze na kościół. W ten sposób się między nimi łupi to jesteś człowiekiem, który rozumie rzeczy. Rozumiesz, Bóg każdemu człowiekowi daje możliwość, aby miał chleb na ogar i ziarno na świecie. Jeżeli Ty prawidłowo to rozpoznasz i będziesz jadł chleb, a siadł ziarno, to zobaczysz, że ta zasada przyniesie Tobie poszerzenie finansowe. Ale podstawowa rzecz, która w tym wszystkim jest, to jest Twoje zrozumienie, dlaczego Ty to robisz. Wielu ludzi sieje pieniądze w Królestwo Boże i oni mają e, taką mentalność, że jeżeli będą dużo dawać, to będą też mieć duży zwrot. Ja tobie nie mówię, że Ty nie będziesz miał dużego zwrotu, ale chcę tutaj powiedzieć bardzo ważną kwestię. Boga interesują bardzo intencje. Jeżeli Ty chcesz siać w pieniądze w Królestwo Boże, to Ty powinieneś być człowiekiem, który przede wszystkim zrozumie, dlaczego to robisz. Nigdy bym nie chciał, żeby siał pieniądze w Królestwo Boże. To jest zrozumienia rzeczy, bardzo dokładnie. Złowo Boże mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie człowieka, który jest przekonany przez gazodzieje, że jak będzie dawał dziesięcinę, to dostanie pięć razy tyle. To nie o to chodzi. Rozumiesz, w czym jest rzecz? To nie o to chodzi. Pierwsza rzecz w ogóle w jakichkolwiek działaniach w Królestwie Bożym, tak? To jest zrozumienie, że robimy to, Ponieważ to jest dobre. Ponieważ to jest prawdziwe. Ponieważ to jest żywe. Ponieważ to czemuś służy. Dlatego siejemy w Królestwo Boże. I dziesięciny nasze, czyli ta jedna dziesiąta z naszych dochodów, tak? Popularnie przyjęta jakaś taka, jakoś taka że dziesięciny dajemy, to jest w ogóle początek czegokolwiek. Początek. To jest początek. Gdybyście chcieli zajrzeć kiedyś, w nasze finanse, ja bardzo chętnie się to mogę pokazać, ponieważ ja mam śrubę na punkcie yy, skrupulatności finansowej. To tak naprawdę my w zasadzie to nie posiadamy tak z naszych pieniędzy, bo ja mam niebywałą trudność, żebym ja dokładnie mógł podzielić, co to znaczy mieć pieniądze na królestwo, a pieniądze dla mnie samego nie wiem, co to znaczy. Bo jak w pełni służysz Bogu, tak? Całym swoim życiem, tak? To to jest bardzo trudne do rozdzielenia. Okej? Okay? To jest trudne. To jest, to, jest, to jest trudne. Ale to też dało mi pewne światło w moim życiu, żebym zobaczył, że yy, ja się nie skupiam na jakichś tam procentach. Twoja mentalność musi dojść do takiego miejsca, że pieniądze, które otrzymujesz, w wyniku Twojej pracy, biznesu, czegokolwiek, to, to nie masz dlatego, ponieważ Bóg jest dobry. Bóg Amen. jest dobry. Wiesz o to chodzi? Bóg jest dobry. Amen. I teraz, jeżeli ja się dowiaduję, że Bóg jest dobry i że to On moje ręce zaprawia, do tego, bym ja mógł pracować. A ja, ja bardzo dobrze rozumiem, co to znaczy nie umieć pracować, bo ja po wielu latach więzienia, jak że to ja nie potrafiłem pracować. jeśli ja się modliłem do Boga, nie nauczył mnie pracować. Nieraz ja wam mówiłem, że mentalność złodzieja to jest taka, że coś leży, a że się rzydeckiego. Normalny człowiek tak nie ma. A złodziej tak ma. O, <słodzień> niczyje. Wiele, to niczyje, to jest niczynie. Bo to nie jest przywiązane. Bo to nie, wiecie, prze... kiedyś... Wiechałem po Norwegii, to było dla mnie takie... Pierwsze, że pamiętam, zobaczyłem, że robotnicy kładli swoje młody pneumatyczne, wiecie, była podbiotek u płodniu to zostawiali. Koparka stała niezamknięta, takich taki haj mówię... Ale jasna! Jak zobaczyłem stoliki takie, gdzie stały pomidory, ziemniaki, waga była, skrzyneczka z pieniędzmi, rozumiesz? to stało przy drodze, a chłop mieszkał 500 metrów dalej. I on to wystawił i każdy się zatrzymywał. normalnie jakiś tam Norwek na przykład. Ważył sobie kilo pomidorów i płacił tyle było tam napisane. Jechał dalej, tyle chodzi. Tam naprawdę tak było. Jeźdź. I przyjaciele się ze wschodu, bo w jednej chwili. Wspólnota nasza. Szyciaństwo. Jeszcze jest, jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze. <stuszę> to my Polacy zaczęli jeździć, człowieku. Dziękuję bardzo. Nawet na Kiełbasach zaczęli robić cię alarmy. Rozumiesz <stuszę> dlaczego? Pugański kraj, pugańskie obyczaje na Krzyżakach. To jest mentalność złodzienka. I mnie Bóg uczył pracować. I ja rozumiem, to znaczy, że On uczy mnie. To cokolwiek masz od Boga, tak? To, to czci tym Boga. Czcij tym. Czci Boga. I nie czci Boga dziesięcina netto czy brutto. uwolni się od tego, tego dymona netto brutto. Wiesz co to jest? To chci. A jeszcze nie związana chciwość? Z lękiem. Z lękiem. Z lękiem. Tylko czci Boga, pieniędzmi, rób to na maksa, ale przede wszystkim bądź człowiekiem, który prawidłowo poukłada swoje intencje związane z tym. Będziemy e, szli do słowa.